Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i zapraszam Was na kolejny odcinek Konglomeratu Podcastowego i kolejny odcinek przeglądu komiksowego. Ale nie jestem dzisiaj sam. Cześć Hubert. Cześć. Piona. Spotykamy się tutaj we dwoje, dlatego że przeczytaliśmy wspólnie parę komiksów i właśnie o nich sobie dzisiaj podyskutujemy i będzie bardzo różnorodnie. A na pierwszy plan, weźmiemy sobie Klub Smutnych Duchów tak. znajdź swoją bratnią duszę tak, Lizzie Medings odpowiada tutaj za scenariusz i za rysunki, no i najpierw Hubert powiedz, jak to się stało że ty ten komiks przeczytałaś poszłem do biblioteki wyglądała fajna okładka była w nowościach, wypożyczyliśmy i tak to się stało że go przeczytałem i mi się podobał i to tak go przeczytał Dobra, a powiedz mi, jak mówisz, że fajna okładka, to co cię przyciągnęło? Co jest na tej okładce? Smutny duszek. Smutny duszek, tak? No tak. dobra. No i opowiedz tak w dwóch zdaniach, o, o czym jest ta historia i dlaczego ci o się tak W dwóch duchach, jednym, jednym, zaczyna się, jak jest jeden duch, a później na do niego dołącza drugi duch. Najpierw zaczyna się od ducha, który miał napisać wypracowanie, ale mu się nie chce, bo pisze to wypracowanie czwarty dzień i no stop budzi go kot i później idzie na, dostaje zaproszenie na imprezę i idzie na imprezę, gdzie spotyka drugiego ducha, naprawdę duszkę, która okazało się, że wcześniej miała depresję. Mhm. A ten pierwszy duch, nasz główny bohater to on jest taki trochę znerwicowany, nie? Tak. Cały czas nie do końca wierzy w siebie i jest taki niezdecydowany mhm. i idzie na imprezę i się boi, że z nikim się nie będzie mógł spotkać i zaprzyjaźnić, mhm. tak? No dobra, i powiedz mi, tu nawet z tyłu jest napisane, że to nie jest ponura historia, chociaż zaczyna się od smutku. No i faktycznie to jest smutna historia, nie, czy nie? Nie, w ogóle. Nie jest smutna? Prawda, no początek też nie jest smutny. Nie jest smutny? A dlaczego mówisz, że nie jest smutny? No mi się wydaje, że jest trochę smutny, no bo ten duch jest taki rozbity mocno. Nie jest rozbity, bo mu kot miał o drugiej w nocy, jak dwie godziny, śpiał dwie godziny i go kot miałcy, że ma mu dać zlać. Mhm. No a powiedz mi, bo spowiedziałeś, że ci się ta historia e, całościowo spodobała, to dlaczego ci się spodobała? W książce najbardziej spodobał mi się morał tej historii, bo bardzo mi się podobało to, że każdy może znaleźć sobie kolegę. Przyjaciela, tak? No I że to nawet je, jeżeli tak, no kolega, tak. przyjaciela, tak, to to samo. W pewnym tylko... momencie tego uh -huh. komiksu jest tak, że ta du, drugi duszek, który dostał, miał wcześniej depresję, uh -huh. myśli myśl, myśl, czy nie uciec i biegnie już do lasu, i wtedy ten pierwszy duszek go zauważa i on uważa, że on, i on udaje, że nie jest tym drugim duszkiem, wraca uh -huh. do domu i wychodzi drugą stroną domu i się z nim wita. Tak, a tak chodzi właśnie o to, żeby czasem spróbować zaufać tak? no. i spróbować sobie się z kimś zaprzyjaźnić. Tak. E, a powiedz mi, jak tutaj wyglądają obrazki w tym komiksie? Fajnie. Rysunki. Bardzo mi się podobają. Fajnie, ale Nie mają w... co jest w nich specyficznego? To, że nie są zbyt realistyczne, tak jak często są. Tylko są po prostu z kilku kresek narysowane, można tak powiedzieć. Czyli są takie oszczędne, a co jest jeszcze? Nie ma kolorów w ogóle, tak? No tak, są czarno, biało, szaro, ciemno-szaro. Tak, czyli jest tylko czar czarno białe i odcienie, odcienie szarości. Ale podoba Ci się ta kreska ogólnie? Tak, bardzo się podoba. Tak, pasuje do historii, tak? Smutnego tak. ducha. No dobra. E, no to powiedz mi e, c, c, dla kogo uważasz jest to interesujący komiks? Tak szczerze to dla wszystkich. Tu może być dla każdemu może się podobać, każdemu może się nie podobać, więc tak naprawdę to jest komiks dla wszystkich, tak jak samo jak dla mnie. Ale rozumiem, że dla wszystkich w tym sensie, że y, dzieciaki będą mogły się gdzieś tam utożsamiać z tym jednym tak. duchem, który nie może sobie poradzić tak. z pracą domową i ma problem, żeby się zaprzyjaźnić, tak. ale dorośli, y, tak patrząc z mojej perspektywy, też mogą coś dla siebie wyciągnąć, tak? bo mamy tego natrętnego duszka i mamy z kolei duszka, który gdzieś tam walczy z y, depresją. I przy okazji w no. tym komiksie jest też taka jedna taka króciutka poboczna historiczka. No. Mało którą zauważam, uh -huh. bo to są tylko dwie dynki. No, tak, jaka historyjka? O tym, że taka pani na imprezie się zaczyna, uh -huh. krzyczy gdzie jest to, kto zbił mój wazon. Uh -huh. I później, pod koniec już komiksu uh -huh. e, krzyczy znowu To ty zbiłeś mój wazon! Ale to jest taka poboczna historia, bo ona jest gdzieś w tle tam wsadzona. Okej. Okay. No, to co jest jeszcze też ciekawe, to na końcu tego komiksu mamy przydatne linki, i to są różnego rodzaju stowarzyszenia tak. i fundacje, które oferują pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla dzieci, czyli widać, że komiks ten morał też stara się wcielić w życie, tak? Tak. No dobra, no to mamy pierwszy komiks za sobą. Drugim komiksem będzie komiks Wauma. Tak. Lauma, dalej nie wiem, jak to się wymawia. Wauma, no jest Ły. No widzisz, że jest Ły na początku. Komiks Wauma, za który odpowiada e, Karel, czyli Karol Kalinowski. Komiks, to mo mogę ci tak zdradzić, e, mhm. że ten komiks kupiłem krótko po tym, jak się pola urodziła, bo słyszałem, że jest fajny dla dzieci i stwierdziłem, że to jak podrośniecie, to sobie przeczytacie. I co? Co Fajnie. 9 na 10, ale tak naprawdę szukałem innego komiksu, bo szukałem komiksu bajka na krańcu świata 2 mhm. i przy okazji przypadkowo go znalazłem. Tak, i przypadkowo go znalazłeś i powiedz mi, I co cię zaintrygowało? Okładka. Ładna okładka. A co I jest na układce? Dziewczynka czyli główna bohaterka Tam, Dorotka dziewczynka tak dziewczynka w niebieskich włosach z krokaretką na głowie uh -huh. i czarownica przed którą się Dorotka ukrywa tak czyli ta wow ma tytułowa tak. e, no i powiedz mi bo trochę mnie zszokowało bo ja tego komiksu wcześniej nie czytałem i tego sobie stwierdzisz że weźmiesz go do przeczytania i powiedz mi, co ty mi powiedziałeś na początku, co tam się dzieje, co mnie tak przeraziło, że nie wiedziałem, czy to jest w ogóle dla ciebie. Co mi od czego się od zaczyna? Od morderstwa. Od morderstwa. Bo ok, na początku książki pier pierwsza strona to jest od razu pewnego mężnego dnia, mój co to stał się mordercą. Tak, czyli to jest takie y jedno zdanie, jak to się mówi, które od razu... Y w ciąga czytelnika tak. i człowiek się chce tak, dowiedzieć, co się, się będzie działo okazało, dalej. Że tak, się zabił węża pod komodą, który, który się okazał, e, dzi i dziadkiem, który się okazał być martwą osobą, zabitą też przez ich, ich tatę. <śmiech> Nie, no to też się zakręciłeś. E, ten dziadek umarł po prostu ze starości, no ten a umarł odrodził starości. się jako ten odrodził wąż za skroniec, i był jakby takim... Opiekunkiem, opiekunem tego domu, Opiekunem tak? tego domu i dawał dary bogowi... Yy, Perunowi? No Perunowi, czyli Bogowi czy on się tutaj nazywa, no, tak. Bogowi Piorunowi. Tak, no bo to jest komiks, który łączy w sumie historię trochę obyczajową, ja bym powiedział. I mitologię. Z, I mitologię. tak. No bo mamy tutaj różne bóstwa słowiańskie, bo to się rozgrywa gdzieś tam w okolicach Suwałk, gdzie nasi bohaterowie przenoszą się do domu rodzinnego ojca. Dokładnie. Gdzie tak się... zmarła babcia i to też jest w sumie straszne, co tak? tam się dzieje na początku. Babcia okazuje się, że nie zmarła w normalny possible i tata to przeżyła dziwnie, bo się kiedy przyjechali na miejsce ich ksiąsiadka powiedziała, że babcia odeszła z tego świata na zawsze, ale nie w normalny sposób we śnie tylko w, poszła do lasu wilała na siebie 10 litrów benzyny i zapaliła zapałkę tak, no ale się dowiadujemy, że to też jest trochę związane z wierzeniami starszymi podaniami tak. dlatego, że to chodziło o to, że babcia odwoływała się do tradycji jaćfingów tak? No ja ćwingę? Tak, czyli tacy wojowie, którzy praktykowali właśnie kult y, samobójstwa, ale mówię, że to jest y, takie, historia trochę obyczajowa, no bo poznajemy tę rodzinę, no i oni jakby muszą się zmierzyć z tym, że rodzice taty, czyli babcia naszej Dorotki zmarła, ale też w sumie ten zabiła ojciec się. też jest, no tak, zabiła się, ale też ojciec, w sumie to nas łączy trochę z duchami, bo on no też tak, miał on depresję, te, nie? No on dostał depresji. A dlaczego dostał depresji? Mieszkając w Warszawie, bo w Warszawie, bo nie nadążał do, do pracy biegać i nie nadążał rysować tak, Praca go wykańczała po tak, prostu, praca, tak? Tak, praca go wykańczała i dostał depresję No i teraz z jednej strony rodzice Dorotki odnajdują się gdzieś tam właśnie na tej wsi A Dorotka spotyka kogo? A Dor Dorotka pewnego zimowego dnia, jak wybiera się na spacer, spotka Wowmę, która ją poływa, A później okazuje się, że wow, ma tak naprawdę zj zjada dzieci mhm. Czyli to jest ta wiedźma tytułowa, Tak, tak? I później ratują ją taki mały ludek, który nazywał się Aitva. Tak, duch domowy, opiekun zagrodk ludzkich. I jego kolega, którego nie pamiętam imienia. Tak, czyli to też są takie tak. bóstwa jakieś I z ratu... lokalnych wierzeń tak, i oni ratują ich. zaczynają ratują pracować ją. z Dorodką, tak? Tak, ratują ją i przyzywają Boga Piorunów, żeby ten powstrzymał Łałmę wow, przed kolejnymi morderstwami dzieci, mhm. ale Bóg Piorunów, za przeproszeniem brzydko mówiąc, powiedział, że ma ich w dupie i że mają go nigdy nie przyzywać. Tak, a dlaczego? Bo się okazało, że, że kiedyś nigdy... dawno temu ludzie mieli prakty praktykować jego kult, a nie praktykują? Nie praktykują, nie? nie? Ty już nie słyszałeś o takim no, tak. Bogu Piorunów na przykład, nie? Wcześniej. No dobra, czyli to jest taka, mówię, historia z jednej strony obyczajowa, trochę zabawna, Aha. trochę straszna, a z drugiej strony właśnie jest dużo tej mitologii e... i jak podobała Ci się ta mieszanka? E... 7,5 na 10. No przed chwilą mówiłeś 9 na 10. Mówiłem o duchach. Czyli a, 9, a, że 9 na 10, a tutaj 7,5 na 10, tak? tak? E... Co Ci się najbardziej podobało, powiedz mi? To połączenie tych rzeczy. To, że miałeś z jednej I strony taka, ten świat tak. fantastyczny... Z taka tą... rzecz... Mhm. Że ta wauma mhm. mieszkała w wiatraku mhm. i pływała dodatkę do wiatraku. To Ci się najbardziej podobało? No. no. Ciekawe, dobrze. A powiedz mi, jak ci się z kolei ilustracje tutaj widzą w łałmie, Co, co, osiem, co jest osiem, jakby osiem, podobne dziesięć. do duchów? Że też są czarno-białe, nie? Tak i... Ale same ilustracje są zupełnie inne. No nie? tak. I jest jedna rzecz, która mi się nie podoba w tych ilustracjach, gdzie jak rysują dziewczyny, to dziewczyny albo nie mają nosa, albo nie mają buzi. Mhm, tak, jest specyficzna kreska Karela, bo on jest tutaj i scenarzystą, i rysownikiem, ale też, co jest zastanawiające, to ten komiks ma inny format, nie? Tak. nie. Bo to jest taki, jakbyś odwrócił trochę A4 w, w, bok. w bok, nie? A4 poziom, piono, poziomo. Poziomo, dokładnie tak. Ale to całościowo jesteś zadowolony, tak. rozumiem? całościowo z 7 na 10? 7,5 na 10? Mhm. Dobra, to 7,5 na 10, a komu byś polecił? Faktycznie jest to komiks dla dzieci? Tak. Takie 10 plus. 10, plus. czyli na przykład jak już ty możesz czytać, Pola już no. może czytać, tak? Tak. No dobra, no to jeszcze. A dzisiaj jeszcze na koniec. Taki dodatek mhm. skrót komiksu. Kapitan Subasa 7. Te, poczekaj, i Kapitan ale Tsubasa to zanim, 8. zanim Kapitan Subasa 7 i 8, bo my żeśmy mówili o tych początkowych tomach, ale tak. y, pomimo tego, że już jesteśmy na poziomie tomu 8, to o wszystkich nie, nie będziemy mówić. No bo w zasadzie od tego to drugiego same. tomu do siódmego to co było, coś tam się to działo? To samo, to jest tak naprawdę, bo my tak ogólnie, tata, to się pomyliłeś, bo my trzeci nagrywaliśmy, mhm. ale. To się dzieje prawie to samo, bo non stop są te same mecze i później... No... Bo cały czas kręci się te, kręcą się tak. te wydarzenia aż do tomu siódmego włącznie tak. na tych mistrzostwach Japonii, tak? Tak. I w, w siódmym tomie Nankatsu jest wygry yy, na, w siódmym tomie jest mecz finałowy, mhm. ale nie będziemy zdradzać, kto go wygrał. No nie będziemy, nie będziemy, hmm. to, to nie jest w sumie istotne. To powiedz mi najpierw tak, te pierwsze siedem tomów, które najpierw wprowadzają nam Tsubasa, a później przez wiele tomów mamy Mistrzostwa, hmm. y, podobało ci się z, tak. z tego co pamiętam, nie? Bardzo mi się podobało, Kapitan Tsubasa to jest moja ulubiona manga. No super. Twoja też? No czy ulubiona to nie wiem, ale też ją bardzo lubię i kiedy sięgnęliśmy po ósmy tom, to co nas zaskoczyło, powiedz? To, że... W sumie jest przeskok siódmego tomu o 3 lata Tak, i tu trochę tam ta nasza drużyna Nankatsu jest o, rozwalona, o, nie? tak jest, o, bo na bo dwa Bo Tsubasa gimnazjum. gdzie jest najpierw? Jest w gimnazjum, na Kiusiu Mhm, czyli Tsubasa jest w gimnazjum Wakabayashi, czyli nasz bramkarz Jest w Niemczech Tak Jest w Niemczech jako zawodowy bramkarz a misaki? A misaki, co jest też zdziwienia w siódmym tomie, pod koniec siódmego tomu wyjeżdża do Francji do Paryża. Mhm. Czyli w zasadzie ta nasza drużyna Nankatsu marzeń która dotarła do, do finału, tak, marzeń się rozpadła, każdy trochę poszedł swo w swoją stronę. A Tsubasa od... nie pojechał do Brazylii no, ostatecznie, nie? No nie pojechał. No dobra. Ale nie jest taka jedna rzecz. Mhm. Dużo najwięcej osób z Nankatsu przeszło się do gimnazjum Otomo. I e, na koniec, e, na koniec tomu, znaczy w tomie ósmym rywalizują ze sobą o wejście do Mistrzostw Japonii. Mhm. I dowiadujemy się tutaj, że Tsubasa przez kilka lat z nową drużyną już w gimnazjum zdobywał Mistrzostwo Japonii w swojej kategorii wiekowej. No a teraz muszą rywalizować z nową drużyną o wejście w ogóle do finałów tych Mistrzostw, czyli jakby toczą taki bój regionalny. I co, jak ci się podobał w ogóle ten Fajne. mecz i napięcie tam czułeś, mimo że to była taka mniejsza mm, kategoria? O a bo, dlaczego? E, bo według mnie e, Nankant ma po prostu lepszą drużynę. Mm -hmm, bo ma Tsubasę, oczywiście. Ta, ta. E, a powiedz mi, bo e, albo mi się wydaje, albo tu się pojawił w tym ósmym tomie jeden wątek, który był trochę marginalizowany i jak do ciebie to trafia a mianowicie chodzi miłosny tak miłosny tutaj mamy dwie menadżerki które rywalizują o naszego kapitana Tsubase trzy menadżerki aż trzy menadżerki nawet to dwie rywalizują a jedna jest taka poboczna która no tak tak ale, ale od Tsubase walczą dwie i co? jak tam ci się podobają te wątki romantyczne nie, chłopaku? nie podobają mi się nie podobają ci się? Nie. no ja myślę, że trochę ci się tam podobają nie nie, No dobra, czyli ten wątek Mniej ci się podoba, no ale to jest jakby Wiadomo, Tsubasa jest trochę starszy To wiadomo, że te romanse w w też będą Subasie pewnie Mi się podobają to No. Ta dynamika, jak są na, jakaś akcja na Nankatsu albo przeciwnika To jest takie to nawet na obrazku jest to uwieczne. Tak, to ono ma tak. wszystkie ma to Ono Ono ma wiemy o co się Czyli to co? To jednym słowem cały czas uważasz, że po tym ósmym tomie cały czas seria trzyma wysoki poziom, tak? Tak. I rysunki też bez zmian nadal ci się bardzo podobają. Tak i według mnie jest sansza szansa mała, bo mała, ale może będziemy nagrywać też o dziewiątym i dziesiątym tomie. No zobaczymy, jak wyjdą to wtedy zadecydujemy, zobaczymy to, czy tam będzie e, o czym opowiadać, czy tak jak w tym ósmym tomie się coś zmienia, czy nie. E, no to co? Jeszcze masz coś do dodania? Nie. No to dobra, to jednym słowem dzisiaj opowiadaliśmy o trzech komiksach godnych uwagi no trzech i pół, bo o dwóch tomach jednego ale wszystkie, ze wszystkich jesteś ogólnie zadowolony, tak? No dobra, no to nie będziemy przyciągać to dzięki ci za rozmowę, piona i do usłyszenia w przyszłości, Cześć